Przeświat zmienił, przeświadczeniem pięknym bądź, bo skąd mam je wziąć? Zły czas unieważni, daj blask mojej wyobraźni myślomym, bądź jak przyływym. Improwizacją kolorową rządź ekranizacją moich marzeń bądź bądź grą gdzie co los to fant bądź listem na postę stąd ja gram, śpiewam, tworzę a ty chorzę, mnie nieboże, przy mnie siądź.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 faktu rodzenia, wyciągać wnioski pozytywne czy też negatywne. Ja jestem głęboko przekonany, że warto wyciągać wnioski pozytywne, że z tego bogactwa, jakim jest historia Polski, kultura Polski, czyli to wszystko, co składa się na narodową przynależność, trzeba czerpać to na różne sposoby i w ten sposób, żeby to wszystko znać i to znać w sposób możliwie głęboki, bo to jest kwestia osobistego rozwoju od osobistej kultury, umiejętności znalezienia się przecież nie tylko we własnym kraju, wśród własnego narodu, ale także w świecie, ale to jest kwestia także czerpania czegoś co w życiu jest niesłychanie ważne, to znaczy motywacji, motywacji do życia, jakiegoś sensu życia. Odpowiadania sobie na pytanie co w gruncie rzeczy chciałoby się zrobić, żeby indziej poza Polskę pojechać i pracować, a później wrócić i że w tym wszystkim mamy wolność. Tu chodzi o związek psychiczny z Polską, z polskością, z polską kulturą, o gotowość do powrotu, a jeśli zdarzy się w życiu tak, ten powrót jest niemożliwy, czy w każdym razie nie wybierze się tej opcji, to żeby ten związek trwał, był przenoszony na dzieci, to przecież coś się zdarza. Kiedy taki właśnie człowiek, który w tej chwili chce emigrować, może odczuć, może sięgnąć po owoce tego wzrostu gospodarczego, który jest fantastyczny? To jest dobry, nie jest fantastyczny. Więc z plusem nie, to, do, to, to lepiej niż dobry. To, to siódemka z plusem to byłby fantastyczny. Nie, chyba no, nie ma siódemek jeszcze. No, no są na świecie jedynastki w tej chwili. Dwunastki, a w historii zdarzały się i 14. No, ale w Polsce była szóstka. Siódemka była najlepsza. No, ale, no, ale, tak ale zagielka gierka było, by, do, były jednostki, więc, więc no, trzeba, wiedzieć, no, trzeba wiedzieć, jak było, więc, no, prawie jednostki. W każdym razie mamy dzisiaj dobry rozwój gospodarczy i jeżeli wykorzystamy te wielkie szanse, jakie w tej chwili rzeczywiście uzyskaliśmy, no to Polska będzie na pewno krajem, z którego wyjeżdżać, będzie dużo mniej ludzi, ale ja mówię po prostu o sytuacji obecnej. Ja nie mogę dzisiaj powiedzieć uczciwie, że każdemu Polakowi można zapewnić w tej chwili życiową perspektywę. Będą tacy, którzy będą szukać jej gdzie indziej i w tym nie ma żadnego nieszczęścia pod tym warunkiem, że zachowają ten związek i zachowają perspektywę powrotu. Zresztą to czasem mogą być wyjazdy zupełnie incydentalne, Może ja nie tak... na bo naprawdę ta będzie takie wrażenie, że podstawowym wyjściem z naszych problemów jest emigracja. Racja. Będzie lepiej w przyszłym roku? Będzie lepiej w przyszłym roku. Ja jestem facet, co w saksofon dwie Taką mam pracę, nie najlżejszą nie Kłopoty mam w mol i w dur. Potrzeba mi chmur i piór By niosły mnie swingu skrzydła by razami nie brzydla, więc bądź moją muzą, bądź mi blondyneczko nie dużą. Wskwarczy w deszcz, co robić masz wiesz? Co masz robić wiesz? Smasz, gotuj, zmywaj, piesz, a przytul czasem też. Artystom takich mus potrzeba! Już. Wprost Zielonej Irlandii. To podcast nie tylko dla Orłów. No tego mi było trzeba. Może jesteś Osiu przed wyjściem? Nie, nie, dziękuję, nie. A, to jedziemy.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 specjalne podwójne wydanie podcastu 56 i 57 pod tytułem Nieudacznicy to będzie podcast troszeczkę inny niż zazwyczaj, skąd zapraszam Państwa w końcu na podcast i na zapis tych rozmów, które, które specjalnie dla Państwa nagrywaliśmy. Posłuchajcie. Nie tylko dla Orłów. Tak yeah, I didn't hurt my legs, but To Philip, he's a great guy for that reason, because he, he's a, he's very open and he wants people to, to be able to do it. Uh, and then there's yourselves with Nie Tylko La Orłów, not only for the Eagles, translating it into English, uh, which is a great podcast from Dublin. That's what you're doing, uh, Philip. Chciałbym to zobaczyć, tak na marginesie. Chciałbym to zobaczyć. Halo, halo, Józek, kurde. Józek, Józek, jesteś tam, słyszysz mnie? ne charakter. O uczciwość i przewody Słuchać rewelacyjnego, niesamowitego, cudownego podcastu nie tylko dla orów. We have great pleasure to find some friend from Breton, from the north of the France. My name is uh, Malo, M-A-L-O, uh, like Saint Malo, the nice city, and at uh, at the Brittany uh, coast. Breton coast. And how do you find today, party? How do you find Adrian? I find Adrian uh, actually. Uh, he's uh, uh, we are in the same club here in Düsseldorf. Yes. Um, yeah. Sorry. Uh, Tell, tell us about the club because we were talking a little bit earlier about the club and I find it very interesting and I would like to you know to explain all the clubs and all the details. And the club, it's a, it's a funny thing. Uh, I'm, I'm the president of the local uh, club from the Toastmasters International. Toastmasters, uh, you know it's, it's an organization who is there to improve your speaking skills in public. And it was uh, created in uh, 1924, I think, in, in California and spread around the world and in Germany we have many clubs now we have a club here in Düsseldorf and that's how I met Hadrian uh, Yeah, who, who is also sorry? Who is also member of the club in uh, I, I think Warsaw. Aha, uh -huh, in Warsaw. So he he's a member of the club here in Germany, in, in Düsseldorf, and also in in Warsaw. You can be a member twice, member? Yes, yes, actually uh. you can. Uh -huh. And the interesting thing about this is, once you are a member of Toastmasters International, and if you are traveling a lot, let's say uh, I have to to work for for three months in France. Or perhaps stand for for uh, one month in, in Poland. I can I can I can look on the internet. Is there a club there? Mm -hmm. And I can ring them up and tell them, okay, I'm from Toastmaster Cicillow. Can I meet your club during the my my vacation there? That's perfect. Sounds sounds very very good. Okay, what are your customers in the club? Yeah, our our customers first okay. um. In, I, I just can, can talk for from, from my club here in yeah. Our customers are mainly uh, uh, from the state sector of marketing, public relations. And to, to answer your question, um, uh, speaking or uh, speaking in public, the, the voice, the pronunciation is just one, one item of, wow. of all you have to, to perhaps to improve. You also have a body movement, you have to, uh, uh, the voice, speak loud. Interesting also is that you have an evaluator. So when you give a speech, there's an evaluator who tells you, okay, here, yeah, this speech was very well done, but try perhaps the next time to use less R's on R's. That's that's for the perhaps interesting thing also to, yeah. when, when you're speaking in, for podcast. Yeah, mm -hmm. for podcast. And, uh, okay, I want to be a member of the club. How to find it? If you're living in Dusseldorf, you just have to type wwwdusseldorf toastmastersde But I think for the international audience, It, it will be more fruitful to just type www.toastmasters, like the toast, the master with Ness.org. Uh -huh. yeah, toast is, uh, you know, like a bread machine. Like a bread machine, yes, yeah. exactly. But actually, we, t uh, we are talking about giving a toast. Yeah. That means yeah. raise your glass and. Uh -huh. <laughs> <laughs> this kind of toast. Okay, yeah. your English was. Your speech at your, and your English was wonderful. Thank you very much. Okay. <laughs> See you next time. Hey there, you are listening to Samosha.com. The first German podcast in Polish language. Kangury.com Pierwszy podcast z Australii o Australii i nie tylko. Zapraszamy do słuchania już wkrótce. kangury.com Jesteś ciekawy świata? Co powiesz na Detroit? Słuchając podcastu polskiditroid.com przejdziesz się ulicami tego miasta. A w wideokaście wideokast.pl będziesz mógł je zobaczyć. O oh yeah. Zapraszamy! Przypominam, trudniejsza ta runda druga, Ponieważ dźwięk pojawiający się informuje o tym, że odpowiedź była. Jak odpowiedź się powtarza, to pojawiają się nerwy. Jak się pojawiają nerwy, to się gorzej odpowiada, dlatego trudniej. Skąd jesteś, dlaczego tu jesteś i dlaczego tobie się tutaj bardzo podoba? To są tacy fajni ludzie i w znaczy, ogóle. tu konkretnie. Tutaj, tak, tu tu właśnie na tej imprezie tego dorbie. No, do tego też dojdziemy, nie? A powiedz ten... w ogóle, jak tutaj trafiłeś? Przez przypadek. Jaki przypadek? internet, czy przez... Ktoś Cię zaprosił? Przez, przez jakiś ludzi? Tak, przez, przez, przez internet. Ja zaprosiłem <grym> <grym> Rozmawiamy z Tobiaszem. Tobiasz jest w Niemczech już od... Tobias. Tobias. Nie, Tobiasz. Tobiasz. Jesteś w Niemczech już od... Od dwóch i pół roku, mniej więcej. To taka młoda emigracja. No, zupełnie tak jak młoda. Jak ja W Irlandii. To e, Tobias, Tobias, przepraszam, Tobiasz, prawda? Tobiasz. Tobiasz. Tobias, powiedz mi to, Tobiasz. po polsku trzeba to akcentować. Dobrze, Tobiasz, jak się znalazłeś tutaj, w Niemczech? Jak się znalazłem? No, wsiadłem w autobus i przyjechałem. <śmiech> nie, nie. Nie, <śmiech> nie też samolotem wielu razy mi się zdarzyło. Co cię tutaj ciągnie, dziewczyna? E, tutaj mnie nic nie ciągnie. To dlaczego przybyłeś? w tym niemieckim kraju? E, tu jest łatwiej niż w Polsce. I to jest powód? No. Czyli praca, prawda? Przez pracę? Tak, tak. E, jaką pracę wykonujesz? Jaką Jeżeli pracę? Jeżeli mogę się zapytać. Okay, no jasne, jestem inżynierem budownictwa. I akurat I... miałeś propozycję na niemieckim rynku pracy? Tutaj znalazłem pracę dopiero. I jak się czujesz? Jak odbierasz niemiecki kraj, żyjąc tak, pracując i żyjąc? Joy? No tu jest troszkę inaczej, na pewno troszkę dziwnie czasami, ale no i w sumie inaczej niż w Polsce. To. Przepraszam, to, to zaraz, to, to biaż, zaraz do ciebie wrócę. E, chciałam tylko Hadriana na chwilę nagrać, no, bo... No. <grym i zimno> Dobrze. Właśnie, w ramach polewania się dzisiaj będziemy się polewali tym razem woskiem. Gorący? No, jak dla Ciebie. <grym i zimno> ja widzę, że Zamosia jest chętną na pierwszą... Na... Nie, nie, nie, nie, nie, nie, I testowanie się, co będzie w jej tej przyszłości. <grym i zimno> co prawda, no, rzeczywiście to ograniczone do Pani. No, ale ponieważ Moja przyszłość nie jest już jest, już jest naprawdę <grym i zimno> jasna. No, zaraz zobaczymy tą jasną przyszłość, jak bardzo się pięknie realizuje w postaci, i wosku. Kobiety lubią wosk szczególnie na nogach. Tu masz garnuszek z płynnym woskiem. To jest wosk, to wygląda jak woda, ale to wosk jest. Ile to mogę bólu? wlać tego wosku? Troszeczkę? Przelewam teraz przez klucz em, wosk. Przez które kółko? Przez to, prawda? A czym mogę wyjąć ten wosk? O, już widzę jakiś. To jest. E, czy można, Aha, można wyjąć? właśnie wyjąć. A będziemy później na ścianie, co? No, będziemy na ścianie. O co tam wyszło. To wygląda na. Słoń! Słoń. Przyniesie ci szczęście, czyli cię szczęście czeka. Słyszeć. Szczęście, to jeszcze więcej szczęścia. Będziesz miała nowego męża. Nie! <śmiech> Nie! To wątpliwe szczęście. Nie, to wiesz, by... szczęście właśnie. Szczęście. To wątpliwe szczęście. Mąż, mąż może być jeden albo drugi. Tak. Szczęście, z jeszcze więcej szczęścia. Może ze szczęściem to nic miała wspólnego, prawda? Taki słonik do innego szczęścia. Czyli przez podcast to będę fortunę, będę słynna, szczęśliwa, piękna. Kla! Szczęście, co jeszcze więcej szczęścia. Tak, bo słoń ma, widzę, ten, stację radiową w środku. E, przepraszam? I nadajnik. Proszę? Właśnie, nadajnik ma w środku i słucha podcastu, ten tak, słoń. Tak, podcastu tego... www.samosia.com. Adrian, co ci wyszło w wróżbach? Jeszcze nie, się nie opolewałem, ale e, tradycją polską na pewno się zrealizujemy. Tak, słonia masz! Masz dużą potrzebę, znaczy się. Słyszałeś? Mam dużą potrzebę, jak mi słoni. Filip, słuchaj. Nie tylko dla orłów, trochę inne radio. Wyszło coś fajnego? Tak. Mieliśmy tutaj parę. Ach, to ty usług. jest? To jest twoje? Tak, to jest moje. Pokaż, co to jest w środku? Wiesz, nie, ja się patrzę, co tutaj w środku ci wyszło. O, coś wielkiego. Coś naprawdę. E, mi, mi to trochę przypomina rybę. Proszę? E, mi to trochę przypomina rybę. E, rybę? Aha, mówisz taką rybę w słodkich wodach, taką prawda? Pra tak, to na pewno będziesz w takiej podróży. Bo tu ma ta ryba oko. Tak, masz rację. Tu ma płetwę. Hmm. Tutaj jakąś taką. Hmm. Taka ryba, ryba słodka, ale idę dalej. Jesz... Jeszcze długo potrwa chyba lanie wosku. Same ryby wychodzą. Właśnie rozmawiałem z przemiłymi dziewczynami o tym, że nie ma jakichś jakiś barier dzisiaj. Może to generacja taka jest w Polsce. Znaczy mówię, że. Nieudaczników. No, nieudacznicy właśnie. Jest taki klub w Berlinie nieudaczników. Znasz tak? nas Nie. bardzo musi być fajny. Ja tylko z internetu. No. Klub polskich nieudaczników. Aha. No, to ja mogę się zapisać do tego klubu. Ty byś tam bardzo pasował. Aha. No. Podteksty, dziewczyny się śmieją. Nie, rozmawialiśmy o tym, że pomimo tego, że jest nas tutaj. 30 ileś osób, jest parę języków, to nie ma jakichś problemów, że się nie znamy. Po prostu podchodzisz, rozmawiasz, skąd jesteś i ja, jakoś to idzie. Ja myślę, że łączy nas to, że jesteśmy wszyscy z Polski, jesteśmy Polakami i jakoś inaczej dość, podchodzimy w tle, nie? Że... To wydaje mi się, że ja to już rozma rozmawiałem z Hadrianem wcześniej o tym, że w Polsce jesteś troszeczkę taki nastawiony, pokaż się, pokaż czym przyjechałeś, z kim chodzisz, jak się ubierasz. Tutaj może też, ale tu jest jak, ja, znaczy może nie, nie też, ale Jakoś tutaj ci ludzie żyją normalnie, mi się wydaje. A w Polsce jest jednak pogoń za pieniądzem, za tym, żeby, żeby wiesz, dotrwać do pierwszego. A tutaj może też no jest to ciężko. No, no. Tutaj po prostu to tak się nie, nie, nie opisuje, tego wszystkiego. Uh -huh. no. W Irlandii też ludzie wiesz, w dresach chodzą. Nie wiadomo, czy on idzie do łóżka w tym dresie, czy właśnie wyszedł z tego łóżka. Nie ma takiego, takiej presji na to, jak też, wyglądasz. Nie masz presji też e, otoczenia, że się na ciebie patrzą i tak dalej. Każdy chodzi tak, jak chce, kim jest. Taka wolność. Fajnie jest, że jedna dziewczyna, której nie znam, to i druga, którą już znam. Teraz tutaj stoi, I sobie rozmawiamy A o Pierdołach. Ja na adres, Ewelina. Właśnie pan co się ty może? Jest A, jest, jest. A nie, jak nie, <śmieniu> <jest. śmieniu> Wszystko zapamiętałaś. Czy <śmieniu> premier i prezydent powiedział, że ci, co wyjechali, są nieutecznikami? <śmieniu> nie, nie słyszałam. Tak, ostatnio było, powiedział w wywiadzie BBC. Czy uważasz, że skoro wyjechałaś do Niemiec. Jesteś tutaj, jak długo? 22 lata. 22 lata? Aha, to zanim prezydent jeszcze w partii, to ty już wyjechałaś. Ale To zobacz, był malutki, I jeszcze księżyc krat. Jeszcze księżyc krat. No. No, czy uważasz, że jesteś nieutecznikiem, że wyjechałaś z kraju, i zostawiłaś tą ojczyznę? Wiesz, miałam 7 lat, to nie miałam na tym... Wchodzicie um... wstępne dwie panie, może podejdziesz z interwiu, jest, bo już... Tak, nie właśnie. Ona co co to to to to tak? jest ze Śląska. Nie, jest nie jest tej... Czekaj, poczekaj, jak ty się nazywasz Agn nie, Agnieszka? nie? Kasia? Kasia. Ka Kasia, no. ma imieniny. Kasia. Ma dzisiaj imię Kasia ma... Dzisiaj są Katarzynki. Nie tak bardzo, nie? Bo... E, Kasia jest sumie... pięć razy w roku. No właśnie. No, Jeszcze <laughs> raz jesteś u Adriana na imprezie? Na tej polskiej imprezie? Na tej polskiej nie. Myśmy robili grill party. A byłaś na tym No, no byłam na tym... E... To było um, w, w lipcu, lipcu. w lecie, do, do, do... i później było we wrześniu, ale we wrześniu mnie nie było, ale w lipcu to pierwszy raz. Dosyć mało ludzi było. A jak to, jak to doszło do tego, że e, znalazłaś się na tej imprezie? Um, z kogoś? CGI? CGI. <laughs> CGI agent. <laughs> Ale to znaczy znasz Adriana, czy tylko przez jakichś ludzi się to Myśmy, Nie, to przez przypadek. Myśmy rozmawiali... A, CGI event. <laughs> Adrian I, i, i przez przypadek Tak, się i mi napisał, że, że będzie party, no i przyszłam. <laughs> I jak Ci się podoba, jak się czujesz? Jak uważasz? Czy to jest dobry pomysł? A super. To trzeba kontynuować? Uważam, tak. Co Ci się podoba w tym najbardziej? że, że Polacy albo ludzie związani z Polską? się spotykają, co ci to daje? Co mi to daje? No taki taki takie uczucie. Um, hmm, a jesteś długo w Niemczech, prawda? No trudno mi się. No, ale ja też jestem dosyć długo i ja mam też z tym problemy często. To trautheit. Ja, ja, pe... takie zaufane towarzystwo, tak, to takie ten... zaufanie. Pewnie. Szybciej e, szybciej się wiąże kontakt. A co do ludzi? Myślisz, że są bardziej otwarci, serdeczni, bo ich coś łączy, może przez to? No możliwe. Co, co myślisz... możliwe, ale to zależy chyba od, od uczucia, własnego uczucia. Co myślisz, co nas łączy, czy tylko ten język, czy łączy nas coś innego, Myślę, czy łączy mylę, nas jakaś, jak, łączy sentyment? sentyment przeszłość, przeszłość, przeszłości, trzeba kawałki przeszłość? Czy tego całkiem brakuje i nie chcemy tego zapomnieć? Nasze korzenie i tak dalej. No jeśli, no, jeśli ja o sobie mam mówić, to powiem Ci szczerze, że, że mi tego też brakuje. Właśnie, ale tylko tych korzeni, bo jak znowu jadę do Polski, to jestem trochę rozczarowana, że to nie jest tak jak było. <grytanie> Bardzo chętnie też oglądam polskie filmy. Niestety z czasów komunistycznych. Dokładnie dużo Polakom e, tak odczuwałem dokładnie, jak ty to teraz mówisz, że tęsknią za Polską, chcą jechać, jak jadą, to się wyleczą z tej tęsknoty od razu, bo jest całkiem inaczej. Jest inaczej. Jest inaczej i na pewno e, mi się wydaje, że łączy nas też to uczucie, że szukamy czegoś, czego już nie ma może. Nie ma. Czego I bardziej szukamy, jak ci, którzy żyją w Polsce, uważam. Tak, tak. My mamy taki obraz sami sobie robimy innej Polski niż rzeczywiście może jest, prawda? No mam nadzieję, że te spotkania w ogóle będą kontynuowane, że to nie zagaśnie jakoś, nie zniknie, bo fajna naprawdę fajna sprawa. To jest super, super pomysł. pomysł. pomysł Bardzo fajny pomysł. Tak. I to bardziej trzyma niż jakieś I inne związki, mi się wydaje Polaków. Takie, wiesz, tak. e, które też istnieją, bo jest duża Polonia w Niemczech, prawda. Chyba nawet w Düsseldorfie jest polniszka, katolische Gemeinde, coś tak, takiego? moi rodzice, a są też do tego gościa. też, oczywiście, są różne organy. Jeszcze... Szkoła jest też dla dzieci, e, których mutasz prachę język e, a, jest lubi? polski. A, jest, tak, do dziesiątej klasy, od pierwszej do dziesiątej, możesz wysłać dziecko po lekcjach i ten stop mi się wydaje, że na świadectwo też się liczy ta, ten, ta ocena. Od pierwszej do dziesiątej klasy są prowadzone lekcje w seborach. Uważasz, że to jest dobry pomysł? E, My się wydaje, że na pewno to jest dobry pomysł, że to się dzieje w tym kierunku, że polski język też jest w końcu jakoś tak jako mutasprache tutaj, bo kiedyś to tylko Włosi mieli, prawda? E, e... Polacy się nie przyznawali do tego, że Tak, dokładnie. W 80-tych latach, w 70-tych to już w ogóle nie... Ile ty, ty jesteś 20, ile jesteś lat w Niemczech? Um, no teraz będzie 20, um, 19. Mm, no jestem 20 lat. Tak i dokładnie te 20 lat temu całkiem inaczej wyglądała sytuacja tutaj w Niemczech. Całkiem inaczej się zachowywało też w było tramwaju, tak, czy, czy, tak, czy, tak czy... ciężko, bo nikt po polsku, Polski się w ogóle nie słyszało. Nie, takim ci... nie. Tak. I, I brakowało tego, w ogóle polskich akcentów tak jak dzisiaj nie było tak Dziękuję ci bardzo. Dlaczego? Się nagrywa. nagrywa się? Przed chwilą gościa rozmawiała z trakcyjną rudą babeczką Ja a ty rozmawiałem, z a ja rozmawiałem z jej kuzynem w tym samym czasie. Obydwoje są ze Śląska. Kasia miała imieniny. A ty z kuzynem? Rozmawiałeś? Tak, ja to Andrzej... trochę tak, z Andrzejem troszeczkę o tym, co. Ja właśnie nazywałem Andrzej Zaraz sprawdzimy. O tym jak tutaj jest w górach, bo on mieszka poza Düsseldorfem, 100 km. Chyba w górach, w Uppertalu. Skąd jesteś? Plettenberg, Taka miejscowa jest Zauerland. Zauerland? Tak. A to jest... Skąd jesteś? Nie, ja jestem z Mülheim. Dwójka dzieci, ładny mąż. Chciał tutaj, tak, Gosia? Chciał A ty jak długo jest? Od 84 roku. To tak jak ja. <grym> to może tym samym autobusem? Nie, pociągiem <grym> przyjechałam. Ja nic nie uprowadziłem, chciałem się pochwalić, ale... <grym> No, no, szkoda, że nie samolotem, nie? Nie, a pociągiem Wrot, Wrocław Düsseldorf. A taki pociąg kiedyś był? No chyba dzisiaj jeszcze też jest. Aha, no dobrze. Sorry, ja wiem, że kiedyś taka statystyka była, że taki okres był w Polsce, że najwięcej uprowadzane były samoloty z Polski. No. Ale to już tak o, na, w Niemczech no, tak tam... O, wszystkie. No. To tak w celach prestiżowych taki było przylecieć, no ale no. tyle klasy nie mam. No. no, To była fajnie. Amerykanie Cię witali na lotnisku, bo to było amerykańskie lotnisko wojskowe, jak ktoś nie wiedział. Z maszynówką, aby tak. nie gadali, nie? No. Nie, to był, przepraszam, Kraków kolonia po, pociąg. A, Kraków. Dobrze, skoro już nagrywamy już kolejny mężczyzna, chciał mi, chciał mi się spytać 20 lat, czy, czy wracasz? Wracam. Zdarza mi się. Mam matkę. No i mi się czasami zwróci, wróci. No na, na tydzień statystycznie w Polsce jest. Ale na stałe nie wraca. No wiesz, na, na tydzień to już prawie, że na stałe dla mnie. I... Nie, ja teraz mam przyjaciółkę, sorry W Polsce to tam częściej bywam A kobieta cię tam ciągnie do Polski A... No, no, no, jest tak A... <zysy> Czyli Nie spodziewałem, że mi się to przydarzy, ale naprawdę Czyli ciężko zarobione euro teraz wydajesz na kobiety, tak? No, ale wiesz, jak ja na to wydaję, to mi się dają tak lekko zarobione, że to No tak, tam, tak to, tam, tak to bywa, no, Kobietam się nie liczy pieniędzy, mówiąc szczerze Powinienem dostać popysku za te odgochy że liczę kobietą. Wiesz co, Woody Ellen powiedział, że upended entscheidet na końcu i tak pieniądze, Aha. zawsze te decyzję zdecydują. Myślisz? Myślisz, że to jest prawda w tym? No nie to Woody, ale a wiesz, no, co w tym jest, ale no, ja mam okazję na siebie, na siebie się przekonać, że tak nie jest. Mi się wydaje, że tak nie jest. Jak jest miłość, to jest miłość. No. Nie możesz kupić pieniędzy, nie możesz kupić miłości za żadne pieniądze. Nie, za nic. Nawet za marki, za euro i za szterlingi. Za złotówki też nie. Za złotówki nie, też. Chociaż ta złotówka dobrze stoi ostatnio. Tak? Tak, tak. Nie. Euro kosztuje 3,83. Dobra, miłości nie, wolne, nie można kupić. I To tak mówisz, w Polsce jesteś często i jakie plany masz, jeżeli takie coś, kobieta w Polsce, tu czy tam? Jeżeli miłość na odległość to nie da rady. Nie da rady. Ale wiesz, że no, totalnie w błędzie jesteś. Ja byłem żonaty, poczekaj, żonaty, co się mówi, żonaty, ożeniony, tam trzy lata, a byłem w takim związku 12 lat. Ta babka mieszkała 110 km dosłownie ode mnie i to super funkcjonowała. Widziała, że masz tą nie, nie, nie, ale w żadnym wypadku, nie, nie, nic takiego. Ta kobieta się pojawiła, ale czemu? Nie, się pojawiła później, wiesz, takie piekatniki z tego, No, przerwa na werbung. No, jest... no, jest... no, jest... Przerwa na werbung, re... Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, uwaga, słuchajcie podcastu nie tylko dla orłów.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 Samosia.com Podcast dla Ciebie Po reklamie zapraszamy dalej i udaje się w stronę Tobiasza Tobiasza Znowu ja Cię dopadło. nie zapomniałam Ja Cię nie zapomniałam, na pewno no Powiedz... Ja już chciałem uciekać Nie, ale... nie ma uciekania Powiedz mi, co Ty miałeś? Lałeś wosk? Nie, nie lałem. Jak to nie lałeś wosku? To no to małem? już. Taka kolejka była, że... Ale teraz już coraz mniej ludzi jest. Nie chcesz lać wosku? Wa... <głos> nie chcesz lać wosku? A wiesz, lanie wosku... Na ciebie może to jest ciekawe, prawda? Jak twoja przyszłość nie, wygląda tutaj, w Niemczech? Nie, jakoś lepsze są niespodzianki. A słyszałeś, co powiedział nasz e, e, prezydent? Nasz prezydent znaczy kto? Kaczyński? A on nie jest moim prezydentem. Ja się go wyrzekłem. Ty się go wyrzekłeś? On o takich ludziach jak ty powiedział, że są nieudaczni, to są nieudacznik. No dobrze. Jesteś nieudacznik. Młodzi Polacy, którzy opuszczają kraj, są nieudaczni. Wiesz, że no, O tak tym sądzi mi to, co pan Kaczyński o mnie myśli, ale w porządku, to każdego się tu pytamy, co o tym myśli, czy czuje się nieudacznikiem. Bez komentarza. Tak. Czyli jesteś tutaj dosyć krótko, prawda, w porównaniu e, z innymi? Jesteś długo, Ewelina jest bardzo długo, Kasia też jest jakimś taką świeżą emigracją. Czy to może nazwać już emigracją? E, no teraz z, z panami kaczyńskimi to chyba chyba Tak. <głosy> Aha, to był jeden z powodów. Nie, nie, nie. Ja jechałem przed, zanim oni się pojawili. A rzeczywiście, ty, ty, ty, pobyt w Niemczech to tylko taka um, przystanek taki, czy plan... To znaczy przystanek na, na zawsze, czy tylko taki... przystan Czy dalej startujesz? Lądowanie. lądowanie Masz jakąś jeszcze... planujesz jakiś inny kraj? Tak, zdecydowanie. Albo Australia, Nowa Zelandia ewentualnie. To polecam Ci, w Australii jest podcast, tylko nazywa się kangury.com. To jest chłopak, który mieszka bardzo długo w Australii i opowiada, jak w ogóle emigracja wygląda, jak można zostać w Australii i tak dalej. w internecie zobaczyć, na, na tym... A tutaj jesteś pierwszy raz, prawda? Na tym spotkaniu? Tak, tak, pierwszy. I jak ci się podoba? No, bardzo fajnie. Ciekawi ludzie. Poznałeś nie... już kogoś? Tak. A mnie? Z ciebie. <laughs> Przeprawę ucieka. Znaczy, nie znałem nikogo. Znaczy, że z Eweliną tu przyszliśmy. A Ewelinę znasz, tak? Tak, znamy się. Nie, odwrotnie. To ona też. W Sildorfu jesteś też? Ale rodziną jesteście? Nie, tylko się znamy. Przepraszam za takie... Znaczy znamy się też od niedawna, spotykamy się, dru się drugi, trzeci raz, drugi raz. Także no, znamy się, znamy się tylko z widzenia. Tylko z widzenia. Mówi słynny Martin ze sławnej masy krytycznej, słuchać rewelacyjnego, niesamowitego, cudownego podcastu nie tylko dla orłów. Dziękuję za uwagę. Do widzenia. Polecam się na przyszłość. Podcast nasz trochę. Z... E, przepraszam, to jest teraz prywatnie. Przepraszam, może odchodzę. Nie, nie, nie Filip, jadę no, do domu. No, no, my, rozmawiamy o globalizacji. Nie, ja co? myślę, że. A to tak się nazywa? Nie, ja myślę, że Ewelina no na przykład jak ten będzie chciała przyjechać do Irlandii, będzie znała tylko mnie, a będzie wiedziała na przykład powiedzmy po tej trzech godzinach tutaj spotkania, że jestem w miarę fajny chłopak. No okey, no to... to przyjedzie. To przyjedzie, nie do mnie, ale na przykład Filip, wiesz co, chciałabym przyjechać, a nie wiem gdzie, nie wiem co chcę zobaczyć, czy byś mi po pomógł, nie? takie po prostu, nie, że, że i poprzez podcasty na przykład dziś wrócić do jakiegoś odcinka wcześniej i posłuchać na przykład, bo mieliśmy trochę podcastów o Irlandii, o tym, o kulturze, o, jak, o, tej, o, o tym, jak to wszystko wygląda. Więc, więc, więc, więc, globalizacja, Ewelina przed chwilą mówiła o tym, że że słowa naszego prezydenta nie mają racji bytu, bo to wszystko jest globalizacja. Każdy ma prawo mieszkać, gdzie chce i nie musi uciekać ze swojego kraju, nie musi czuć się, jak to się mówiło, nieudacznikiem. To jest bardzo ograniczona wypowiedź naszego prezydenta, tak. który nie wychodzi poza granice własnego kraju, nie wychodzi ze swojego podwórka Nie interesuje go, co się dzieje wokół nas. Tak, no bo jeżeli wjeżdżam, gdzieś to jest ciekawa świata i ludzi, jestem otwarta dla ludzi i świata. Dokładnie, tak, Tobiasz, Wiesz co, Tobiasz. to mi, mi się przed chwilą pytał, y, dlaczego robimy podcast? I ja cholera nie wiem, jak mu to powiedzieć. Bo y, żeby robić podcast chyba y, trzeba być leciutko takim zwariowanym, leciutko no, o, nie, no tak inne pytanie, czy nie wydaje wam się że byłoby ciekawsze y, nagrywanie takiej swobodnej rozmowy kilka osób po prostu rozmawia ze sobą a nie pytanie-odpowiedź, pytanie-odpowiedź no to jest naprawdę troszeczkę sztuczne nie, ja nie wydaje mi się, że to jest sztuczne to jest y, jakby tak sztucznie zrobione że my mamy pytanie-odpowiedź ale ja mam wrażenie cały czas, że ty mówisz prawdę, że nie jesteś sztuczny Mówimy o sprawach... No, prostu... a, a co ci wyszło? Przepraszam, co ci wyszło w osku? Wosk z worka mi wyszedł no. Kogut, nie jakaś kura Kogut, kura? Z której strony? Z tej No przecież o. ptak jakiś No jakiś ptak, no No ptak Loty, wysokie loty do Australii i Kanady Paraloty no. no, Paraloty? No, no. O właśnie... Powiedz nam, bo jeszcze nigdy nie rozmawialiśmy o paralotniach w podcastach polskich. Jak zostać dobrym paralotniarzem? E, trzeba latać. Nie można mieć lęku przestrzeni, tak jak Dobrze. ja mam. I, I teraz powiedz tak, ty, ktoś by mi chciał zostać paralotniarzem. Strony www, gdzie znaleźć, albo ewentualnie jak się zapisać w Niemczech, Polsce, w Irlandii. Ja robiłem to w Polsce y, bodajże paralotnieszczyrk.pl, coś takiego. Pierwsza szkoła w Polsce, która powstała, dość ma dużą renomę. I naprawdę fajnie. Gdzie ta szkoła? W Do latania po prostu trzeba gór. Bo... Właśnie chciałam się zapytać, gdzie w Düsseldorfie latasz? Grafenberg? Nie, no w Düsseldorfie nie lata. dziewczynami lata. <gry> no tak, tak. Zdecydowanie. A to musisz gdzieś się, zawsze musisz gdzieś jeździć, prawda, żeby latać? Tak, tak. Do Polski. Y znaczy ja latam dopiero. Polski lata. W zasadzie. Połącz no, no, do Polski. Soldat, Szczyrk, szparana. Przez, Przez granicę <ścoughs> mogliby mnie <zbyt> zestrzelić. <ścoughs> Dobrze. No i widzisz, i widzisz, i rozmawiamy sobie wcale nie pytanie-odpowiedź i. Nie, no właśnie, no takim myślałem, no. No. Mała... No. No. A no właśnie a propos słyszeliście w telewizji czy w radiu, no, że na autostradzie 52 do Düsseldorfu na no. wylądował no, prawie, sam, prawie na mnie. Ja właśnie się stałam 3,5 godziny w ja, Ty akurat jechałaś na tym odcinku właśnie no, tak. I ja myślałam, że to są najpierw jakieś prace na, na dro, drogowe, a dzisiaj właśnie się dowiedziałam, że jakiś samolot wylądował na autostradzie. No ja na parolotni byłem. Ha, ha, ha. Też to wczoraj słyszeliśmy, nie no. Ja w ogóle mam pecha z samolotami, bo mi się zawsze coś dzieje i tym razem się nic nie działo, więc zadziałało się inaczej. No. Zadziałało inaczej. No. No. Wiadomo, dlaczego? Czy jak to się stało? Czy facet myślał, że to jest właśnie. Le... A paliwa mu brakuje. Zabrakło paliwa. Tak, słyszałem Aha. przynajmniej, nie wiem I czy to prawda, ale. chyba on chyba z Berlina i leciał czy skądś. Miał w Mięciu i lądować. Ale to miałaś pech. pech, gdzie? Ale ty miałeś? Pech. Ja miałem szczęście, ale on miał pech. Przepraszam, co to jest ta sałatka? Gdzie jest Hadrian? koniec tej im, imprezy katarzy, Katarzynek i żegnamy się z, organ, z tym gospodarzem czyli, a Hadrian jest gospodarzem tego domu? Hadrian jest gospodarzem, musimy zrobić muzykę bo będzie za głośno Hadrian, niestety żegnamy się już a dlaczego niestety, ja się bardzo cieszę przynajmniej. się cieszę, że już idziemy? ja się cieszę, że jedziecie, bo przynajmniej będę pewien, że dojedziecie w miarę bezpiecznie tak, bo jeszcze jutro nas trochę czeka co um, się o, no. Na A nawet mnie nie zaprosiliście. A, <grymne> i <grymne> I trzeba uważać. To, chyba to, nie wiem, to, to, to uważa na co, do czego człowiek się um, e, przyznaje. Daj ten pokaz. Weź do, no, weź do katalogu pokaz. Klęka przed, do katalogu klękam pokaz. przed Hadrianem Nie, weź do katalogu pokaz. Pokaz. Filip, co ty za Zale Zależy, czy pytają w Irlandii, czy w Niemczech. W Irlandii jem crispy, a w Niemczech jem e chipsy. Um, Chcieliśmy Ci bardzo podziękować za ten wspaniały wieczór, za to wspaniałe spotkanie. Poznaliśmy super ludzi, mamy super dużo materiału. Moja nauczycielka niemieckiego mówi. Bo tym można rozpoznać ludzi o e, wąskim zakresie słownictwa, że często mówią super. I to i na tym kończymy. I na Nie tym tak... I, I, mi, było. O właśnie. Na tym polega bogactwo słownictwa. Warto jednak wiedzieć, w którym momencie je użyć. Na przykład takim, który by podnieść atmosferę. I to mi się podoba. Ja Wam bardzo dziękuję za to, że przyłączyliście się do nas, a także Wam słuchacze, że wytrzymaliście z nami tak długo przez ten cały podcast. My tymczasem delektujemy się oglądaniem wspaniałych panienek, no i jakichś tam panów, trochę już podpitych albo i mniej na ekranie, bo przeglądamy zdjęcia z ostatnich pięciu lat, imprez jaki mieliśmy tutaj, Polish Mafia Grill Party, tak się nazywa seria, dlatego, że zapoczątkował je gość z Wołomina. Niestety nie jest już z nami, bo wyjechał na początku tego roku do Polski. No, To byłoby niesamowicie koszmarne przeżycie. Ale siedzi właśnie u siebie w Wołominie i się raduje. Stąd właśnie nazwa Mafia w naszych spotkaniach. Mam nadzieję, że jeżeli któryś z naszych słuchaczy mieszka w Nadrenii Westfalii, to się do nas zgłosi. Serdecznie zapraszam na kolejne edycje imprez. W tym roku pewnie już nie będziemy jakiejś szczególnej robili. Ale na pewno w przyszłym roku będzie bardzo dużo ku temu okazji. W tym roku mieliśmy już 7 sie, Polish Mafia Grill Party, mieliśmy te Andrzejki, mieliśmy parę wyskoków eee, wspólnych na koncerty. Przepraszam, myśmy doszli do wniosku, że to są Katarzynki. To są Katarzynki, a bo to... dzisiaj jest Katarzyny. Tak. No, pewnie, 30 byś, pewnie 30 tak dużo ludzi byśmy nie zebrali tutaj w tym miejscu, bo akurat mamy przepiękny weekend. Ale serdecznie polecamy się na przyszłość. W szczególności należy podziękować naszej wspaniałej gospodyni Zosi. Właśnie się udajemy teraz jeszcze do Zosi. O błogosławieństwo. O błogosławieństwo. Czyli myślisz, że rok 2007 będzie równie owocnym w spotkaniu? Na pewno. Ja w każdym razie na Nowy Rok wyjeżdżam do Polski oczywiście. Samo się jakoś tak się wykręciła z tego. Będę w okolicach Krakowa, Folwark Zalesie. Nie wiem, może ktoś mi poleci, że to jest dobre miejsce, albo że akurat jak to Niemcy mówią Gryfinsklo, czyli chwyt w kibel, że no, nie do końca szczęśliwe rozwiązanie. Ale mam nadzieję, że jak zwykle będziemy się dobrze bawić. Będzie ze mną paru Niemców, paru Polaków, być może Francuz. Na tej imprezie właśnie stworzyła się pewna para, która się dzięki tej imprezie też tam wybiera. No, no wiecie, każda impreza dobrze działa. No w końcu po to są Andrzejki, po to, żeby młodym panom wskazać, która z nich jako pierwsza męża będzie miała. A, to co ja tu robię? Nie wiem. Delektujesz się naszym towarzystwem, a my twoim. Ja tylko podpatruję. Dobrze. Dziękuję wam wszyscy, kochani, i szerokiej, przede wszystkim bezpiecznej drogi, bo wiem, że macie jeszcze kawałek, a alkoholu waszej krwi nie mało. Adrianie, ostatnie pytanie. Czy w 2007 roku planujesz równie udane imprezy i czy planujesz je z naszym udziałem? Nie, planuję jeszcze bardziej udane imprezy i mam nadzieję, że staniemy zaproszeni na imprezę do Dublina. Ja bym chciał zorganizować na początku marca na St Patrick's Festival, który jest 16 marca, gdzieś tak mniej więcej, żeby Gościa przyjechała Przemek, taka podstawowa ekipa spotka, spotka, spotkajowiczy. No i na pewno dam linka do Ciebie Jeśli wszystko uda mi się dobrze zorganizować Bardzo miło będzie Ciebie gościć Jakieś lokum, samochód na pewno wynajmiemy I, i będzie fajnie jeżeli zaproszę ze mną jakąś grupkę ludzi, też będzie miło, bo tak myślę, że można by się razem dogadać, żeby nająć samolot, albo dogadać się z nielotniczą i po prostu zrzucić się większą grupą. Tak, spojrzywszy po pierwsze na listę e-maili, jaką wysłałeś do ludzi i potem, z, jak sprawdziłem to z ilością ludzi, która dzisiaj była, myślę, że jeden samolot może się zapełnić. Najazd na Dublin. Najazd na Dublin, emigracji, emigracji niemieckiej. Ile podcasterów jest w Irlandii? Dwó? E, polskich dwóch? Polskich: Arek i Filip. Arek i Filip. Filip i Arek. Jeszcze jest jest Arek. Arek. Z chęcią poznamy Arka. Arek jest równie sympatyczny, aczkolwiek mniej przystojny niż ja. No nie wiem. Dziękujemy, pędzimy do Zasi. Tak. A ja pozdrawiam jeszcze Przemka. Szczególnie. Ci nam tak brakuje, ciebie Przemku. Szkoda, że cię tu nie ma, żałuj. Jak morska sól. Jak serca ból, ten facet na piasku plaży, praży obok pani się ilgnie. Na pani znak jest nieba wrzak, a steczki mej cytroneta, nie tak jak ten obok pan sam szpa. ten pan Też gdybym chciał nie bym miał Jak ten pan skoca obok pani Rani w pani smaku brak O tak. Jak wcierać krem, bom cztery paniom wcierał, teraz tamten plecy we wciąż Bo oh, oh. Proszę pani, byśmy byli sobie pisani, myśmy byli sobie pisani. Nie chcę cytronety, bo odszedł z końca wreszcie ten pan. Lecz za późno niestety, już kreml i inną wciera. Nie lecą. A ty dlaczego nie wróciłeś? Bo ja tu więcej nie chcę wrócić. Grupek. Ten podcast jest dostępny pod adresem radioorla.com Nadajemy dla Wielkiej Brytanii i Irlandii. Radio co za dobry byłem!